podcasty są jak woda na sukces. Ciągle zaczynają się tak samo. Podcasty P.V.S.I.T.O. odcinek. 3333. Przy mikrofonie Rick i Eric Taylor, eksperci od spraw Windows Mobile, a tak na poważnie to witamy Was jak co tydzień, no właściwie nie jak co tydzień, przy mikrofonie Damian Stotkiewicz i Kajetan Krykwiński. W tym odcinku porozmawiamy sobie na temat Windows Mobile 6.5 Upgrade List, a następnie akcji PDFpl tydzień z Windows Mobile 6.5. Tematem dzisiejszego odcinka będzie HTC Touch Diamond 2, który dotarł do naszej redakcji do testów. Pierwszy news, Windows Mobile 6.5 Upgrade List. Jesteś tam? Jestem. No to śmiało. Jak wszyscy wiemy, prace nad systemem Windows Mobile zostały już zakończone. Pisaliśmy o tym kilka dni temu na portalu. No i na stronie WM Express ukazała się lista urządzeń, które otrzymają oficjalny update do tego systemu. Zaczynamy od Samsunga. Na chwilę obecną wiadomo tylko, że taka możliwość będzie w modelu Samsung Jack, a sam update zostanie wy wydany przez sieć AT&T. No i oczywiście wiemy to, że tego Samsunga ma jeszcze Ozzy Osborne co też widać na reklamie, która jest na stronie głównej naszego portalu Dokładnie. Przejdźmy dalej. HTC będzie wypuszczało oficjalne update'y do Touch Diamond 2 oraz Touch Pro 2. Przy czym nie wspomina nic o starszym Touch Diamondzie, na którym został zaprezentowany oficjalnie ten system przez Microsoft. To jest dość dziwne. Niemniej jednak już w tej chwili... Wiele z poketów niewymienionych na tej liście doczekało się oczywiście nieoficjalnego upgrade'u, więc... Który w większości przypadków jest raczej ciekawostką na chwilę obecną, ponieważ są to bardzo niedopracowane buildy. Kolejną ciekawostką Ale... jeszcze, jeśli chodzi o HDC, jest Touch Diamond 2 Touch Pro 2. Otóż te modele podczas swojej premiery wspomniano, znaczy wspomniano, mówiono właściwie, nawet chyba został zaprezentowany Touch Diamond 2, o ile dobrze pamiętam, systemem już Windows 6.5 i te urządzenia miały już wejść na rynek właśnie z tym systemem, prawda? Pamiętasz może mm. to oglądałeś, w e, prezentację? Tak, oglądałem kawałek. Kawałek oglądałeś i właśnie tam było widać, że te, właśnie widać, pan e, z Azji nawet nam tłumaczył, że będzie to e, już pocket pracujący pod Windows 6.5 i to już jest Windows Phone. No cóż, wyszło jak wyszło, prace nad... E, z, właściwie prace końcowe nad Windows 6.5 nieco się przeciągnęły, bo premiera tego systemu miała być troszeczkę wcześniej niż w maju, prawda? Mhm. No i wyszło jak wyszło, że Diamond 2 wyszedł jeszcze z Windows 6.1, który właściwie został już na siłę wręcz dostosowany pod to urządzenie i upodobniony do Windowsa Windows 6.5, ale o tym będzie można, będzie można to sobie obejrzeć na prezentacji systemu, która ukaże się Albo dziś, wieczorem w sobotę, albo w poniedziałek po południu. Jeszcze nie wiem, jak będę miał czas, to nagram. Kolejnym, kolejnym producentem, który przewidział upgrade jeszcze był LG, prawda? Dokładnie, ze swoimi modelami LG HQ I oraz właśnie, iGEN. Właśnie, jeśli już jesteśmy przy tym HQ, to nie chodzi o HQ, z HQ-je Ciebie, Ech. chodzi o High Quality, urządzenie po prostu tak się nazywa. High quality. Chyba przynajmniej no cóż innego mogłoby to znaczyć, prawda? W ogóle słyszałeś coś o tym modelu. No, no właśnie nic nie słyszałem. To jest najzabawniejsze w tym całym. No właśnie ja też również o nim nie słyszałem. Może to dlatego, że jesteśmy wortalem, który bardziej skupia się na urządzeniach PDA, a nie na Windows Phoneach. Jak to kiedyś już chyba raz powiedziałeś gdzieś na jakimś podcaście. Mhm. Kolejny pocket to Toshiba. tg Ze swoim modelem G, TG01. Który też chyba miał podobno działać już standardowo pod kontrolą 6.5 systemu dokładnie, ale był zaprezentowany z tego co pamiętam z 6.1 jednak jeszcze no ja nie wiem, nie interesowałem się tym modelem no i kontynuując dochodzimy do acerów z którymi jak, wi jak, jak wiadomo nigdy nic nie wiadomo no właśnie, czyli wzi... oczywiście zrobiono z tego tajemnice które modele otrzymają w WM65 ja myślę, że sam producent jeszcze w tej chwili może nie jest pewien czy będzie ten upgrade do systemu, tak samo nie jest pewien czy te urządzenia, które się u nich kupuje mogą działać po prostu kupuje się na własne ryzyko, tak samo pewnie będzie z tymi systemami, także... Ale tego już nie rozpatrujmy na W końcu wyszła, wyszła z tego chemiczne wiązanie wręcz można powiedzieć, Bo to z etena powstał Acer, także sami tak sobie dokładnie. odpowiedzcie. Jeżeli byliście fanem maj, marki eten, to sami już macie odpowiedź. Kolejny news. Akcja PDSite.pl, tydzień z Windows 6.5. W niedzielę, w zeszłą niedzielę, po dwie, jakoś tak w godzinach późnego wieczora, mniej więcej o godzinie 21, na moim blogu ukazał się wpis. Wpis, na którym napisałem, że postanowiłem podjąć się wyzwania i zainstalowałem Windows 6.5 i zostawię go sobie na tydzień na urządzeniu HTC Universal. Wiele osób, zaraz po przeczytaniu tego, wpisu na moim blogu, pytało mnie na GG, na komunikatory, czy to jest jakiś żart, czy nudzi mi się, czy co. Nie, to nie był żart, system mam po dziś dzień, co też było widać po moich raportach, właściwie tylko trzech raportach, które ukazały się na blogu, ale o tym później powiem, dlaczego tak było. System ten miałem, zainstalowałem. Zainstalowałem go dlatego, bo E, otrzymałem kilka wiadomości od słuchaczy naszych podcastów, że zbyt bardzo krytykuję najnowsze mobilne okienka Windows w Microsoftu. Otóż bo nigdy nie miałem okazji się nim pobawić i krytykuję. Nie wiem, co to jest. Otóż e, styczność z tym systemem miałem zaraz po tym, jak wyciekła pierwsza beta na HTC Blue Angelu. Tak się składa, że mój znajomy właśnie posiada to urządzenie. Miałem okazję przetestować ten system Zaraz po nim miałem ten system na Hermesie i miałem na Uniwersalu. Także już wiedziałem, o czym mówi i miałem obraz tego systemu. Jednak postanowiłem udowodnić niektórym ludziom, że po prostu tego systemu nie da się używać, mimo że uparcie twierdzili, że ten system już da się używać. Może będzie dało się go używać, jeśli on będzie w wersji finalnej. Na chwilę obecną to są bardzo niestabilne i niedopracowane bety systemu. Mówię oczywiście o tych urządzeniach, w których jest ten system nieoficjalnie, nie mówię tutaj, nie wiem jak ten system wygląda oficjalnie, nie miałem okazji się pobawić tym systemem, zapewne nikt jeszcze nie miał okazji, jednak wiadomo jak to wszystko już będzie działało i można to poznać, działanie tego systemu po nieoficjalnych buildach. I tak w przypadku HTC Universala, gdzie romy wcześniejsze Windows 6.5 zostawiały 10 MB wolnej pełni RAM, tak w przypadku Windows 6.5 builda nowszego, już nie pamiętam dokładnie tych cyferek, zostawiały tej pamięci około 20 MB pamięci RAM. No, jest to jakiś już krok do przodu, jednak nie do końca, ponieważ ta pamięć RAM szybko wycieka z tego urządzenia. Jakoś po półgodzinnej zabawie tego RAMu zostaje 1 MB, po czym wyskakuje komunikat na ekranie i urządzenie potrafi się zawiesić i koniec pracy, trzeba wykonać soft reset. Także system jeszcze no, nie za bardzo nadaje się do pracy. Wyraziłem również swoją opinię na blogu, na temat tego menu całego nowego, zamiast tego menu, jakie mieliśmy kiedyś, kiedyś właściwie we wszystkich mobilnych okienkach, start menu, to zostało przekształcone w tej chwili na menu, takie bardziej upodobnione do, nie wiem, do iPhone'a, do telefonów komórkowych z ekranami dotykowymi. I czy spełnia to swoją rolę? Na SSJ Universalu nie, nie za bardzo. Zaraz świeżo po zainstalowaniu tego systemu. Pierwsze co zrobiono, zainstalowałem Qlik i nie chciałem na to patrzeć, ponieważ nie przypadło mi to do gustu. Kolejna rzecz, która mi się nie podobała w tym systemie to nakładka Titanium zamiast ekranu tutaj nakładkę tą włączamy oczywiście w ustawieniach tutaj, jednak jeśli mamy czony, to nakładkę nie włączymy innej wtyczki już, chyba, że zedytujemy tę nakładkę Titanium i tam sobie dodamy różnego rodzaju pierdoły, których jest pełno na przy, chociażby XDA Developers typu Pogoda i inne dokumenty Word. Dlaczego tego nie lubię? Otóż uważam, że ta nakładka, te, ten widget, widget, dobrze mówię na to? Kitor. No, widget nie wiadomo jak to nazwać. Właśnie nie wiadomo jak to nazwać. Nie spełnia swojej roli w urządzeniach Pocket PC. Uważam, że ktoś, kto chciał to umieścić w najnowszych mobilnych okienkach, poświęcił zbyt mało czasu na to, na przeportowanie tego. Dlaczego na przeportowanie? Otóż już jak w kilku podcastach mówiliśmy, nakładka Titanium była wcześniej Windows Mobile 6.1, ale w standard. Windows Mobile Standard, czyli dla urządzeń MS Smartphone, czyli PDA bez ekranów dotykowych. Tam była ta nakładka, spełniała jakoś swoją rolę, była całkiem wygodna, sterowały się przy klawisze. I jeśli ta nakładka jest w pokecie, okej, okay, dobrze się steruje przy pomocy joysticka, nie ma żadnych problemów, nic nie zaczyna, fajnie wszystko działa. Ale co innego, jeśli na przykład chcemy to użyć przy, przy pomocy dotyku, tego po prostu nie da się używać. To, to jest wyjątkowo niewygodne yy, i to jest marnotrawstwo powierzchni roboczej na ekranie, ponieważ chociażby taki zegar zajmuje pół ekranu. Jaki to jest w tym sens, żeby mieć zegar na pół ekranu? Albo na przykład informacje o sieci na pół ekranu, po co to komu? Na Nie zapominajmy, że, że PDA to są Personal Digital Assistant, czyli to są osobiste komputery kieszonkowe. Czyli to ma być komputer kieszonkowy, a nie zegarek kieszonkowy czy nazwa operatora kieszonkowa, prawda? To znaczy to, co, to, co mówisz, to już w tym momencie pamiętajmy o tym, że Windows Mobile 6.5 to się będzie nazywał Windows Phone 6.5. No to nazywa już, się Windows Phone. To tak. już się kończy era zgadza PDA. Się, nie zgadza się, ale jakby nie było, to jest nadal urządzenie PDA, tak samo jak urządzenie typu MS Smartphone do Symbianowce, to jest również PDA, jakby nie było, mimo że na to się mówi smartfony i inaczej. To jest, wchodzi w rodzinę PDA, czyli komputerków, takich małych komputerków, które możemy sobie zmieścić w kieszeni, Niektóre są komórkowione, tak jak w przypadku Symbiana, który sobie rządził, rządził i rządził długo dość, chociażby platforma S60, czy też MS Smartphone, który był było wersją PDA bez ekranu dotykowego. I tak teraz Windows Power 6.5, tak jak to ująłeś, Windows Phone, właściwie połączyło MS Smartphone'a z edycją Pocket PC. Także w tej chwili mamy jedno, dwa urządzenia w jednej obudowie i to, to wyszło takie no niezbyt ciekawe połączenie, a przynajmniej mi to się zbytnio nie podoba. Fakt, jeśli na przykład używamy poketa, głównie jako telefonu komórkowego, dzwonimy z niego, piszemy maile, smsy i fajnie jest, kupujemy Touch Diamond'y, to faktycznie system może się spodoba, chociaż powiem szczerze, wolę 100 razy już tą nakładkę touchflow, która jest standardowo instalowana w systemie, od nakładek typu titanium i plaster miodu w Windows 6.5. Co tu się oszukiwać? Dostałem do testów HDC też na dwójkę, na który ten system jest rewelacyjnie dostosowany pod ten procesor Qualcomm i fajnie to działa, ale o tym wspomnę później. Kitor, ty coś wspominałeś, że sam zamierzasz też się pobawić w Windows 6.5 na swojej Himalaji, prawda? To znaczy tak, ponieważ no, od paru dni posiadam pokrytach, którym jest 6 Himalaya, gdzie no, mamy 128 ramów, nie tak jak u Ciebie 64. Zgadza się. Więc może to być troszkę sensowniejsze takie działanie. To znaczy, ale też mogłoby to być również sensowniejsze, bo z tego co mi się chwaliłeś, to używasz również tego jako telefonu, prawda? Masz tam włożoną kartę SIM i sobie z niego telefonujesz, prawda? Znaczy tak, jak przyszło, tak wrzuciłem kartę SIM z ciekawości, jak to chodzi, jeszcze nie wyciągnąłem. I tak już także. zostało. No to również byłby, byłby to bardzo ciekawy test, mógłbyś na przykład wziąć jakąś kamerę czy coś i zademonstrować, jak działa Windows 6.5 w ogóle na ekranach QVGA, bo przypominamy, w HTC Himalaya mamy ekran QVGA, procesor Intela, co po prostu... Już sobie wyobrażam, jak to musi fajnie wszystko działać, ponieważ system Windows 6.5 po wyłączeniu wszystkich gniotów Działa dość szybko. Działa szybciej od Windows 6.1 czy 6.0. Bardzo rewelacyjnie to wszystko działa. Szybko wczytuje pliki. Nie wiem, jak oni to zrobili. Najprawdopodobniej lepiej jest opracowane jądro całego systemu. Nie wiem, nie mam o tym pojęcia za bardzo. Nie rozbieram tego systemu jeszcze. W kuchni, jak to później się. O tym wspomnieli na samym końcu podcastu. Eee, <śmiech> o, tej, o tym rozbieraniu Romów w kuchni i na łące. I na Uniwersala i na Himalaya. Dobra, nie będę zdradzał na razie tego sekretu. Eee, Mam nadzieję, że weźmiesz po prostu kamerę, nagrasz, zademonstrujesz, jak działa Windows, Windows jeśli... Phone na HTC Himalayi i jak to się sprawuje w przypadku, jeśli używasz telefonu i telefonu i masz Myślę, VGA. Jeśli myślę, że wielu uda mi się załatwić kamerę, to spróbuję to nagrać. No to nawet aparatem. Dobry aparat miałeś, jak w przypadku Windowsa CPC nagrywałeś, to było widać, co tam się dzieje na granicy, także myślę, że może to być również ten aparat. No zobaczymy. No mnie w tej chwili nie stać na kupowanie Himalaji, że specjalnie to przetestować, a jako, że ty masz Himalaję, więc twoim obowiązkiem wręcz pokazanie światu, jak działa Himalaja, że starsze Dokładnie. pokety... Co do, same... Co do samej Himalaji, jak już o nie mówimy, podejrzewam, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni również na watalu, ukaże się kolejny film z serii Flashback, prezentujący to urządzenie. Właśnie. E... Parę osób mnie zapytało, skąd pomysł Flashback Pomysł jest genialny. Dlaczego... Znaczy, tak Tak oczywiście ludzie mówili. Nie mówię to ja. E, na samym początku pomysł mi się nie podobał. E, pamiętajcie jedną rzecz. Flashback nie jest... E... Były już dwa odcinki Flashbacka, mało osób o tym wie, bo pierwszym odcinkiem Flashbacka właściwie to była prezentacja kompaka, handheld PC, który jeszcze jest gdzieś tam widoczny na stronie głównej w, w lewym czy tam prawym menu, jak sobie tam macie ustawione w stronę site. I... To był właściwie pierwszy odcinek flashback i to był pomysł Kitora. Kitor wpadł na pomysł właśnie kręcenia flashbacka, pokazywania starszego sprzętu. Powiedz, jaka jest koncepcja, jak ty to sobie to widzisz, wyobrażasz. Znaczy, flashbacki to są coś takiego jak recenzja obecnego sprzętu, przy czym recenzujemy starszy sprzęt. I właśnie Ale żeśmy jednak ustanowili, czasów ustanowiliśmy sobie właśnie taką poprzeczkę, że będziemy pokazywali do flashbacka, będzie kwalifikował się każdy sprzęt który musi spełnić dwa wymagania, dwa kryteria. Pierwsze kryterium to musi być starszy co najmniej dwa lata, musi posiadać już dwa lata, musi być na rynku lub yy, po prostu rok produkcji, musi być, yy, sta, wie, musi być do tyłu o dwa lata, to pierwsze kryterium. Drugie kryterium to musi to być ciekawe urządzenie, to nie może być na przykład yy, no, ciekawe. Ciekawe według nas lub według rynku właściwie PDA, bo równie dobrze u nas do flashbacku może trafić HTC Wizard, jak i HTC Universal, a może nie trafić na przykład nieudany jakiś model typu HTC Herald, który, no co tu ukrywać, był porażką, prawda? Dokładnie. Więc o to chodzi we flashbackach, że będziemy pokazywali, jak się spisują w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach starsze pokety, prawda? Taka była właśnie kolekcja tego. Ale nie tylko pokety, bo prawda, że w naszych odcinkach będą ukazywały się w ogóle urządzenia PDA i to będą zarówno palmy, handheldy, czy pocket PC. No Kwestia, co akurat będzie możliwe do zrecenzowania. Co będzie po prostu pod ręką i dlatego rozważam już prezentację HTC Universala. Nie wiem, czy Gitor to dobry pomysł. Jak myślisz? No, Jak nie będziesz nim rzucał, to będzie dobry pomysł. Śmiało można powiedzieć, że HTC Universal jest już kultowym PDA, prawda? Jednak jakby nie było, opinia o tym urządzeniu jest yy, jedna z lepszych. Nawet jest, na XD Developers jest taka ankieta, w której są wystawione wszystkie urządzenia HTC i HTC Universal przegrywa jedynie, no tu zgadniecie na pewno z kim przegrywa, z HTC Touch, Diamondem i Touch HD i innymi Low Definition, ale jest na czwartym czy piątym miejscu, także to nie jest źle. To, to jak na takie stare urządzenie. Tym bardziej, że większość tak. znawców rządzą PDA, którzy się znają, którzy szanują te urządzenia, dobrze wypowiadają się o HTC Universal i zazwyczaj sami posiadają też te urządzenia, prawda? Mhm. Fakt, że to urządzenie jest niedorobione, ma wiele niedoróbek, chociażby takich jak brak akceleratora graficznego, który cholernie spowalnia urządzenie, czy też brak e, Bluetooth chociażby 2.0 czy większego ekranu zamiast tej kupy plastiku, prawda? No ma ale o tym to będziemy mówili we flashbacku. Dokładnie. Dokładnie, bo może zapewne niektórzy z Was mają HTC Touch Diamonda i nie wiedzą, co to jest HTC Universal w ogóle. Jeżeli nie wiesz, co to jest drogi słuchaczu HTC Universal, jest to SPVM 5000. Albo MDA Pro, albo XDA EXEC, albo iMet JazzJar, HasHal, nie wiem, jak się to mówi po polsku dokładnie, albo po prostu... Yy, Vodafone, coś tam, coś tam, coś tam. Było tych wersji no, tak, tak jak wszystkich kiedyś HTC. Kiedyś HTC nigdy nie produkowało urządzeń i nie nazywało ich swoim logo. Kiedyś. Kurde, my tu robimy flashback z podcasta. Dobra, nieważne. <głos> <głos> Będzie flashback o podcast. Kiedyś HTC wypuszczało urządzenia i te urządzenia były brandowane tylko przez różnych operatorów, prawda? Tak samo jak Ty masz na przykład Himalaję, to Twoja Himalaja nigdy się nazywała HTC Himalaja. Nie było spotu reklamowego, w których gość zapierdziela po mieście z Himalają i ma włączoną pogodę i sprawdza pocztę, prawda? I, nazywało no, się to... moja Himalaja I później to wyskakiwał komunikat. I później wyskakiwał nigdy komunikat, nie? Że później wyskakiwał komunikat i na końcu reklamy wyskakiwał komunikat, hey, HTC Himalaja coś tam, poczuj magię PokETA, czy coś takiego. Nie było czegoś takiego, kiedyś był po prostu MDA2, bo to się właśnie nazywa MDA2 czy XDA. Jak to tam to mówić? Znaczy ja mam O2XDA2. No właśnie, ty masz wersję z, z, od, opera, od operatora O2 e, OCU dokładnie który wypuścił bardzo udany model XDA Flame, którym możecie sobie przeczytać na stronie głównej, jest recenzja. I tak to kiedyś było, właściwie, jeśli chodzi o poketę. I tak sobie myślimy, że następny podcast za tydzień będzie właśnie poświęcony sytuacji, jaka kiedyś miała miejsce, jeśli chodzi o pokety. Będziemy rozmawiali sobie o, o tym, jak kiedyś HTC nazywało urządzenia, jakie kiedyś produkowało nawet pokety, nawet pokety kiedyś produkowało. Słyszycie? HTC kiedyś produkowało pokety. Niewiarygodne, prawda? Wspomnijmy również o różnych kultowych urządzeniach. To widzisz, mamy pomysł na kolejny odcinek. Ale czas teraz przejść do tematu dzisiejszego odcinka, żeśmy nie przeszli. Czyli Touch Diamond 2. Od wtorku tego tygodnia w moim domu zagościł już HTC Tash Diamond 2. Dostałem go od firmy Innovation Communication, jakoś tak, nie wiem jak się tam to nazywa. Tak czy siak jest to. No nie jest to prezent od HTC, bo muszę to zwrócić oczywiście. Dostałem go do testów na tydzień, prawie dwa tygodnie, nie wiem, kiedy go zwrócę. I przyznam szczerze, niezbyt za bardzo się ucieszyłem, bo sytuacja w ogóle z wysyłką tego poketa była nieco dziwna, bo niespodziewanie po prostu otrzymałem maila, o, wysyłam do pana poketa. I nie wiedziałem w ogóle, jak to zrobić, jak to. właśnie telefon, przepraszam, wysyłam telefon. Nie wiedziałem właściwie, jak to, jak to zrobić, żeby odebrać ten sprzęt. Ale tak się sprawy potoczyły, że po prostu zachorowałem. I no, po dziś dzień jeszcze jestem chory, mam katar. Stąd ten dziwny. Czy się, że specjalnie zachorowałeś, żeby otrzymać Dajmonda dwójkę? Nie zachorowałem specjalnie, bo chorowałem już od niedzieli. Eee, I stąd właśnie ta moja chrypka i te zachrypnięte prezentacje, też Dajmonda dwójki, które ukazują się na wortalu. No ale muszę, czas mnie goni po prostu i muszę to nagrywać, mimo że przynajmniej nie stanie zdrowia. Eee, no i jak pierwsze wrażenia. Nie usunięto słynnej, super, mega, wypasionnej imprezy Techno, a mianowicie mojego ulubionego gadżetu, jeśli chodzi o pokety HTC. Tutaj mój kolega, Konrad, umie się tym obsługiwać dobrze. <śmiech> Także ten, to, to nadal w produktach HTC, nadal jest to ten, ten super, mega gadżet instalowany. No ale cóż, poważnie, urządzenie solidnie wykonane, bardzo eleganckie. No i coś, co mnie bardzo zaskoczyło, ono jest bardzo szybkie. System wygląda na dostosowany właściwie pod procesor Qualcoma, który tutaj siedzi. Siedzi tutaj identyczny procesor jak w przypadku HTC Touch, dobra, Touch Daimonda i praktycznie identyczne bebechy jak w przypadku HTC Touch HD, z której siedzi minimalnie mniejszy ekran. Tak, siedzi tutaj minimalnie mniejszy ekran, yy, za to chyba, nie wiem, jaka jest tam dokładna specyfikacja HTC HD. Yy, kojarzysz, jaki on miał aparat? Nie, nie. Dobra, jeszcze... jakiś tam miał aparat z optyką wielkości paznokcia? I tutaj w Dejmondzie mamy aparat o 5-megapikselowej matrycy. Aparat ten robi takie sobie zdjęcia, powiem szczerze, jednak ma bardzo świetne makro. Makro jest porównywalne do tego, jakie było w XDA Flame. Jeśli nie wiecie, co to jest XDA Flame albo jakie miał makro, to zapraszam do czytania recenzji, w której jest umieszczonych kilka zdjęć. Właśnie w trybie makro i wiele osób właściwie jak widzi te zdjęcia, to zastanawia się, nie wierzy właściwie, że te zdjęcia były wykonane poketem. No to właśnie taki sam aparat mniej więcej jest w tym Touch Diamondzie. No ale cóż, zainstalowano nowe Touch Flow, nowe Touch Flow 3D, które właściwie powiem szczerze, nie wiem czym się różni dokładnie od starego Touch Flow. pewnie tym, tym, że ma kilka nowych zakładek, tak podejrzewam, że tutaj pojawiła się zakładka stock, czyli notowania giełdowe, w których możemy sobie dodawać ulubione, właściwie ulubione, obserwowane, jeżeli jesteśmy na przykład jakimś maklerem, czy kimś tam, kimś tam i w ogóle, to możemy sobie dodawać tutaj, w ogóle nawet jeżeli interesujemy się, kto więcej traci, czy Microsoft, czy Apple, to tak jak ja na przykład sobie ustawiłem, ustawiamy sobie ich ratowanie i porównujemy, kto więcej stracił. Tak jak na przykład Apple wczoraj straciło 1,68%, a Microsoft zaledwie 0,07%. Także Microsoft mniej traci, ale... Nie, tak, no, mniej traci, ale... Notowania Microsoftu są znacznie niższe niż notowania Apple. A. No cóż, tak nie, nie wnikajmy prawda. w notowania. Nie wnikajmy w notowania. Kolejną zakładkę jaką dodam tutaj, oczywiście, to jest poszerzone menu settings. Tak, menu settings, do którym dodano nie wiem co. Właściwie nie jestem specem od yy, TouchFlow. Poważnie, nie jestem, jak to brzmi, spec od TouchFlow. <śmiech> I, i, I coś mi tu ktoś pisze. Nie za... <śmiech> okay, nie ma sprawy. Rozgadałem się. I właściwie rozgadałem się. <ścoughs> nie, no poważnie. I kurde, widzisz, rozproszyłeś mnie. A, no właśnie, no i coś, co mi się teraz tutaj nie podoba. Przejdźmy, bo właściwie teraz zachwalam, zachwalam tego dajmonda. Za chwilę będę, będę krytykowany za to, że zachwalam Daimondy. Dobra, ktoś mi tu pisze. Przecież offline jest strumień. Brawo, Skardy odkrył, że nie, że nie nadajemy online. Ale kontynuujmy o Kontynu dobra, tacie, Diamond 2. Pomijając bystrość pana Skardeja, <grych> przechodzimy do Start. Właściwie Start, nie ma już Start. Tak jak wspomniałem przy tym, że... Przy tej liście, upgrade listu do mino 65 i HTC Touch 2, że Start menu właściwie... jest, Że ten system został jakoś tak dziwnie na siłę... Jakby chcieli zemulować mino 65, Właściwie klikamy na menu Start, to mamy tutaj... Listę z programami. Mamy listę z programami trzyrzędną, do której możemy sobie dodawać bądź usuwać yy, aplikacje. Aplikacje, ustawienia i inne śmieci. Jeśli na przykład... Yy, oczywiście ta lista ma swoje ograniczenia, nie możemy tutaj dodawać chociażby 20 programów. No, przez przypadek Facebooka włączymy. Właśnie taka beznadziejna jest. Ta... No i już właśnie w tej chwili naciąga mnie na koszty, bo Facebook się włączył i leci połączenie po HZPA. Ta takie są właśnie uroki Pocketa z telefonem. Yy, of. Off, off, dobra, nie macie, dobra, i jeśli na przykład chcemy sobie zobaczyć wszystkie programy, jakie mamy zainstalowane na naszym HTC Touch Diamond 2, to wystarczy, że wcisnemy na software All Programs i tam mamy scrollowaną listę bezadziejną programów, w której nie umiem się obsługiwać, jeśli na przykład mamy spoconego palca, to przez przypadek bywa, że wybieramy jakieś... Yy programy. Na no, ja przykład w tej chwili chciałem przewinąć całą listę, żeby zobaczyć, ile tego jest i wszedłem już nie w Facebooka, jak to miało miejsce w przypadku tej dużej listy, to weszłem sobie w audio booster, który, uwaga, nie działa, bo muszą być podłączone słuchawki. Po prostu pomysły HTC, pomysłowość HTC niekiedy mnie wręcz szokuje. No ale cóż, urządzenie bardzo fajne, na pochwałę jeszcze zasługuje na pewno ekran, który jest, pracuje w rozdzielczości VGA i mało tego, Posiada bardzo dobre kolory, no nie wiem, jak to ładnie umieć, po prostu bardzo ładnie odzoruje barwy, jest bardzo, kolorystyka jest bardzo nascona, powiem szczerze, że praktycznie jak w moim monitorze to wszystko wygląda, że wielki plus za ekran, za konstrukcję i za touch flow, tak, za touch flow, touch flow jest bardzo użyteczne, tak, wiem, zaszokowałem Was, już na pewno rozraliście kawę, opluliście monitor, Touch Flow jest fajne, tak, mówię to ja, Touch Flow 3D jest fajne, ale jeśli na, używamy Pocket'a jako telefonu i jest to Pocket dostosow z dostosowanym ekranem pod takie coś. Jeśli mamy Digi Teaser e, klasyczny, w który, wiadomo jak działa klasyczny Digi Teaser, widzimy, jak się tam się ugina pod rysikiem, to to jest beznadziejny pomysł instalacji Touch flow, bo po prostu to nie działa dobrze. Jeśli mamy Pocket'a typu chociażby starego Touch'a, Touch'a 3G, Touch'a Vive, E, tacza daimonda, tacza, daimonda dwójkę, tacza pro i innego tacza load hi definition e, to, co się śmiejesz to jest to bardzo We dobry pomysł bo touch flow na pewno ułatwia obsługę na pewno nie jest fajnym pomysłem e, te super fajne, mega wypasione mini start, które trzeba scrollować i przez przypadek włączamy od z, z facebooka właściwie po co komu facebook w Polsce Użasz facebooka nie. Facebook jest dobry, jeśli mieszkamy za granicą. W Polsce jest wszystko polskie i tu się używa naszej klasy, fotki i innego GE, a nie Facebooka i innych Twitterów, jak tutaj mi HTC proponuje. Także no cóż, oczywiście te wszystkie bzdety można wyłączyć, jeżeli znamy się choć trochę na rejestrach Windows Mobile i możemy cieszyć się normalnym klasycznym palmtopem, jednak to nie o to chodzi, bo nie płacimy 2000 zł po to, żeby mieć klasycznego palmtopa z klasycznymi tymi. Tu się płaci za te pierdowy typu Touch Flow. I to właśnie fajnie działa. Wszystko wielki plus. Zapraszam, jeżeli interesuje Was nowy Touch Diamond 2, to zapraszam na prezentację systemu i do obejrzenia już filmów nagranych. Na pewno będziecie zadowoleni. Cóż, jak to, jak to Kitor do mnie powiedział, tylko zmień koszulę. Zmienię koszulę na pewno. Masz coś powiesz? Nie wiem, no, pewnie Kitora pewnie zaszokowało to, co tutaj powiedziałem o tym Touch Flow, prawda? No... <głos> Dokładnie, trochę zostałem przetkany w ten sposób, ale jak już mówimy o touch flow, to tak wspomnę, że z ciekawości zainstalowałem sobie Manilę 2D na Himalai na chwilę <głos> Kitor, nie właściwie ludzie, coś wam powiem, znacie Kitora Kitor to jest Windows CM, prawda? I wczoraj pyta mnie właśnie pytał, nalega wręcz daj mi linka do touch Flow, daj mi linka do Touch flow. po prostu nie poznałem tego człowieka Chcę chce touch Flow zainstalować na swojej Himalaji. człowieka opętało chyba Dobra, kontynuuj o tym swoim nie niemniej, niemniej jednak, z, bo to Himalaja posiada taki, jak ty to określiłeś, rysikowy Digitizer i wcale tak tragicznie to nie chodziło. No tak, ale musimy wyjąć tą, ten rysik i tam bazgrać się, bazgrać nie. się. Okay. Wiesz co, żebyś w tej chwili tutaj był, potem dałbym ci tego Touch Diamonda, byś go obmacał paluchę i naprawdę powiedział o, ten ekran jest dostosowany w 90% do obsługi palcem. Dlaczego w 90%? Uważam, że w 100% ekran dostosowany do obsługi palcem jest w iPhone'ie. Prawda? Tam to działa dobrze, Prawda? No, iPhone akurat... Nie, no dobrze, patrzę, akurat dobrze robię gesty, paluchy i inne rzeczy yy, ludzkiego ciała. <laughs> I fajnie to sobie działa. No, w Daimondach w innych, yy, chociażby nawet yy, poketach, co ja mówię, smartfonach, yy, PDA właściwie, chociażby z Google Androidem i tu na przykład może być Google Android G1, w którym jest również DigiTeezer podobny jak lec nieco lepszy niż ta, w Starz 2, można obsługiwać palcem, jednak to nie jest takie jak w iPhone'ie, brakuje tam piątej klepki, ale dobra, ok, kontynuuj. No, co o czym tu kontynuować? No, chodzi to, powiem, fajnie z palca, ale no nie jest to idealnie jak na iPhone'ie chociażby, tak jak wspominasz. Oprócz tego, touchflow, no, ja faktycznie jako używanie, używanie jako funkcji telefonicznych ułatwia, ale niestety, jak to mówiąc, się. Ponieważ ciągnie zasoby, ciągnie miejsce w pamięci. I jest dość powolne przy włączaniu niektórych komponentów. No na pewno. A jeszcze mam takie pytanie, to właściwie konkurs będzie PDSP. Czy ktoś jest w stanie zidentyfikować mi autora tych oto otworów muzycznych? Ta pseudo muzyka jest prześladowana wszystkich użytkowników, yy, właściwie klientów nowych produktów HTC. Wszędzie mamy te fajne pioseneczki ich. Chciałbym wiedzieć, kto to nagrywa. Jeżeli wiesz, kto to nagrał, napisz mi maila i na pewno podzielę się z tym na podcaście. Szukam autora po prostu tej wesołej muzyczki. Kitor, może ty wiesz, kto to nagrywa? Nie. A nie, chcesz, nie chciałbyś poznać tego człowieka? Raczej nie. Powiem ci szczerze, ja bym bardzo chciał. Jeszcze szukam jego kolejnego utworu. To był, uwaga, utwór Paloma. No i Diamond błąd. Mm. Ile? Jeszcze szukamy kolejnego utworu i mamy kolejny utwór, Drive, w naszej liście przebojów pgsl.pr. W roli głównej koty. Wspaniała, wspaniałe dźwięki, jakby ktoś tam koty coś tam z nimi robił. <grych> Prawda? Dokładnie. No nic, dziś odcinek na wesoło. Wiadomo, jak człowiek choruje cały tydzień, to mu odpierdziela. No ale mamy nadzieję, że taka forma podcastu bardziej przypada do gustu, niż zasztywniałe podcasty u konkurencji. My tutaj nie mówimy, że Windows Moje jest fajny i w ogóle, tylko po prostu mówimy prosto z mostu. Także jeśli znasz autora tej kociej muzyki i muzyki Paloma, napisz do mnie maila. Na pewno podzielimy się z tymi słuchaczami. Mieliśmy jeden telefon do naszego słuchacza od pana Marcina. Miał do nas pytanie... Próbujemy do niego się zadzwonić. Czyżby Skype się zawiesił? Chodzi, chodzi. To znaczy nie mogę go zaprosić do konferencji. Dzwoni, dobra, nie słuchajcie sygnału. To w takim razie czekamy, aż pan Marcin odbierze od nas telefon. Halo, halo? No, witam. Jesteś na antenie. No, jestem. Przywitaj się z naszymi słuchaczami. No witam, z tej strony Marcin Łuczyński, czyli Marcin7904. Apple Adler w wortalu PDZ.pl. Jakie masz do nas <grym> pytanie? E, jakie mam pytanie? No chodzi mi o zdjęcie SIMoka z HTC Vox. HTC Vox. E, no to to Dla tytor, coś tam przygotował. HTC Box to jest, zdaje się SPVE 650. Dobrze pamiętam? Dokładnie, dokładnie. No i niestety, z tego co wiem, to niestety nie da się darmowo ściągnąć Simloka z tego modelu. Nie opracowano jeszcze metody na to. Jest, są tylko no, różne płatne. Na zasadzie wygeneruj coś na swoim pokecie, wyślij to do, i zapłać mm. i otrzymasz kod działający. Niestety, dokładnie. tego się tak łatwo stanowi. To znaczy, jeszcze chyba w grę wejdą... 네, to pod, podobnie, z, podobnie z działają, ale nie każda, po prostu chodzi o zaprogramowanie. No Znaczy tak, no czy Turbo Simax z reguły pisze do, jakiej, no. do jakiego modelu pasują telefonu, czy też mam topa. Także pod tym kątem trzeba się orientować. Ale podejrzewam, że to będzie dużo tańsze niż ciągnięcie simloka. No na pewno, z pewnością. E, czy... No na pewno, na pewno. Hmm, czy masz jeszcze jakieś pytania? Nie, raczej nie, może ktoś inny coś. To jesteś pierwszą osobą, która dodzwoniła się do nas, do naszych podcastów. W sumie jeszcze nie wiemy, jak to zorganizować, że ludzie do nas dzwonią, czy te podcasty będą na żywo, czy po prostu będą do nas, my będziemy dzwonili i wcześniej ludzie będą się z nami umawiali, żebyśmy zadzwonili. No ale cóż, bardzo nam no, ba tak. było miło. E, chcesz kogoś pozdrowić? No, na pewno wszystkich użytkowników. Użytkowników czego? Dziękuję. Kombajnów? W portalu pda, pda site. Com. Pl. pl, dziękujemy pl, przepraszam pl, PL domenę zmieniliśmy już pda site.pl no dobrze, dziękujemy za telefon pozdrawiamy Ciebie również Dzięki. do mery. usłyszenia eee, to był nasz pierwszy gość na antenie miał pytanie o HTC Vox o czym odpowiedź, jeśli Ty masz Drogi słuchaczu, pytanie do nas. Zapraszamy co tydzień w sobotę do naszego czata e, między godziną 10 a godziną 15. Dlaczego taki wielki przedział e, czasu? Ponieważ podcasty zwykle nagrywamy godzinę, zwykle nagrywamy godzinę, ale przygotowujemy się do nich bardzo długo czasu. Nigdy nie wiadomo co, jak problemy nam wyskoczą, prawda? Jesteś tam kitor? No dokładnie. Ja myślałem, że ale różne, ale to już Różnie bywa, istotne. z tym po prostu dzisiaj na przykład nagrywamy podcast od godziny 11. mamy 15 po godzinie 13. Nie no, co ja mówię. Dobra, prawie. Twitter wszedł na czat i fajnie jest w ogóle. E, jeśli na przykład też, jeżeli chcesz już wcześniej zapowiedzieć swoją wizytę, chcesz gościć na naszej antenie, pisz do nas maila e, biuro małpa.pdsa.pl bądź Damian Statkiewicz, Podłoga... nie u. Damian, Podłoga, Statkiewicz, małpa.pdsa.pl Oczywiście wszelkie adresy kontaktowe znajdziecie na naszej stronie podcastów podcast.pdsa.pl Oczywiście podłoga to nie jest wyraz, tylko ta kreska na dole. Ja na to mówię nie wiem, podłoga, nie, ja nie wiem jak ktoś tam nazywa poprawnie i profesjonalnie, dla mnie to jest podłoga. Cóż, e, fajnie, mamy 37 minutę równo, jednak chyba nie zakończymy jeszcze tego podcastu. mamy coś jeszcze do powiedzenia. E, Kidor tutaj mi podpowiada, by zacytować naszą wczorajszą dyskusję na Skype'ie e, do naszych przemyśleń, do których żeśmy wczoraj doszli sobie wieczorem podczas gotowania robów. Uwaga, cytuję... Lamerzy? Właściwie to będzie zagadka. Właściwie to tak może brzmić dwuznacznie i w ogóle. To tak od początku, właśnie z datą. Właśnie nie, bo myślałem, że to jest data skopiowania wiadomości. Tak, wiem. Długo nagryłem podcasta, trzeba się skupić, żeby to przeczytać. Piątek, godzina 19.43. Lamerzy rozbierają dziewczyny. W sypialni. Po Bożemu. Dresy rozbierają lachony. Na polanie na hama. Tak na chama. Jak to dresy wchodzą. Hakerzy rozbierają my. W kuchni na Himalaje. Czy zaopaliście, o co chodzi? Zapewne nie. No ale cóż. Można jeszcze rozbierać Romy w kuchni na Uniwersala. Można też również w pozycji na Blue Angela i w ogóle jest wiele takich pozycji. Zależy od urządzenia, jakie posiadamy. Titor posiada himalaje, więc rozbiera Romy na Himalaje. W kuchni oczywiście. Specjalnie przygotowanej pod rozbieranie Himalaj. Trzeba zaznaczyć, prawda? Twoja kuchnia jest bardziej dopracowana niż moja kuchnia. Prawda? No nie, bo ja, do... ja nie Ja akurat dostatecznie już nie korzystałem z kuchni, ale to już pominę. <ślad> to jak ugotowałeś rom bez kuchni? No normalnie, same, same narzędzia miałem gołe. <ślad> <ślad> <ślad> <ślad> Jeśli masz 10 lat, powiedz mamie, by zatkać uszy. Kitor rozbiera romy gołymi narzędziami <ślad> bez użycia kuchni. No cóż, takie rzeczy tylko u nas w podcastach pdspl. W końcu miało być nieprofesjonalnie, więc jest teraz mega nieprofesjonalnie. Najbardziej nieprofesjonalny odcinek w historii, prawda? Który też mamy odcinek? 3333, jak to wspomniałem. Nie no, a tak naprawdę to jest chyba odcinek któryś tam 16, czy 17. Cóż. Najbardziej nieprofesjonalny odcinek w historii podcast pdspl. Który dziś mamy dzień? 23 maja. Mamy dziś 23 maja 2009 roku. Najbardziej nieprofesjonalny podcast pdspl. Cóż co będzie za tydzień, to już mówiłem będzie to na pewno rozmowa o flashbackach, o urządzeniach starszych niż te dwa lata i inne tam, będziemy mówili sobie o sytuacji na rynku i takich różnych bzdetach o co po prostu jest flashback, o którym wspomniałem właściwie w prezentacji Hewlett-Packard HX2410, prawda? Mhm. No cóż, chciałbyś się podzielić swoimi doznaniami w gotowaniu romów gołymi narzędziami? <grych> na razie nie o tym pewnie na forum. To znaczy, powiedz, powiedz naszym słuchaczom, czy jest to trudna rzecz? Ugotowanie własnego Romu. No, przynajmniej w moim wypadku to było dość trudne, ponieważ kuchnia, którą e, ściągnąłem, dała mi Rom, który, po którym pan to praktycznie się nie podnosił. Tylko miałem ekran bootloadera, a nawet bez podświetlenia ekranu i na tym koniec. Wszystko, a co, co mówisz, takie... brzmi dwuznacznie. A samo gotowanie Romu, takie bez, bez użycia kuchni, no jest dość wymagające wiedzę. Bez osoby, która zna się na tym albo dobrego opisu, na początku się nie obędzie. No z pewnością. No I oczywiście zajmuje trochę czasu. To ja, na przykład, postanowiłem, że ugotuję sobie Rom na HDC Uniwersala wczoraj, no i jak postanowiłem, tak zrobiłem. Eee, dlaczego? Bo na Uniwersala nie ma Romów. Znaczy, to no są Romy. Ale są zaśmiecone typu... ikonkami typu Dark Diamond 2 i inne... Vanilla? Dokładnie. I to mi po prostu nie przypada do gustu. Tak samo te romy są cholernie zasypiane zbędnymi gratami. Jak to na przykład wczoraj zadałeś mi zagadkę. Jeżeli rom Vanilla, czyli lekki rom, czyli w którym nic teoretycznie nie powinno być, poza podstawowymi rzeczami, jest zasypany programami typu PS, Shoot XP i innymi touch albumami, to co... to co powinien mieć ROM w wersji regular? No pewnie tego, pewnie jakiegoś zambożeta. w środku. To znaczy ja powiem tak. Mam sobie wysoko rozdzielczość na dwóch monitorach ustawioną, wczoraj szukam romu na Uniwersala. I tak, przeglądam wersję, wersja Vanilla. Przewijam, przewijam, dobra. Okej. Doszedłem do wersji regular. Scroluję, scroluję, scroluję po tym ekranie i tam jest cała lista wszystkich programów, które są zainstalowane. Tam właściwie były chyba wszystkie programy zainstalowane, jakie można pobrać z downloadu Developers. No cóż, i właśnie to był właśnie powód, dla którego chcę ugotować własny ROM. Ugotowałem ten ROM, jest on czysty, bez żadnych śmieci. Problem w tym, że coś pochrzaniłem w sterownikach klawiatury i niezbyt to działa. No, też... Niemniej jednak, jak poprawić ten ROM, to może będzie go trzeba opublikować u nas na forum, to ponieważ To znaczy, ja zamierzam właśnie ten ROM dopracować i podzielić się z ludźmi, z ludźmi, którzy używają Uniwersala, jak Uniwersala, a nie jak jako fn... SPVM czy dałem 5000 <laughs> tak? no to na przykład to w sumie to teraz może być dobre ty masz yy, na przykład kupiłem poketa firmy Eten. ty nie kupiłeś poketa, ty kupiłeś Atena. albo może być, kupiłem laptopa firmy Acer ty nie kupiłeś laptopa, ty kupiłeś Sera to tak samo teraz będziemy mówili yy, użytkownik używający Uniwersala do telefonów i do modeli. ty nie kupiłeś a <laughs> uniwersal. ty kupiłeś SPV 5000 takie rzeczy tylko usłyszysz u nas na podcastach no cóż, 43. minuta, chcesz coś jeszcze dodać? No już raczej nie. Dobra, człowiek, który gotuje Romy gołymi narzędziami, gołym narzędziem, jak to ujął, i Himalaj mu się nie podnosi, ale później się podniosła. Inaczej kitor to był odcinek któryś tam już 3330 w tym odcinku rozmawialiśmy o czym rozmawialiśmy czas kończyć tego podcasta o co będzie za tydzień już wiecie miło nam było was gościć miło było właściwie, że wytrzymaliście do końca słuchania tych głupot, no ale cóż zapraszamy za tydzień, mamy nadzieję, że taka forma podcastu przypadła wam do gustu, że nie zanudzamy i nie jesteśmy jak konkurencja <śmiech> dobra to w takim razie żegnamy się z Wami. papa. pa. Cześć. Na razie. Chodź na TVS.pl. Żegna Was İçi.